Idea narodowa jest wytworem stuleci. Jej istnienie nie jest zależne od woli jednostek. Jej trwałość ma głębsze podstawy niż trwałość programów politycznych, rządów i nawet ustrojów państwowych. Z jej istnieniem jako z czynnikiem stałym muszą się liczyć i kierownicy polityki narodu i państwa, w którym ten naród żyje. Zdrowa polityka polega nie na żądaniu, żeby naród zmienił treść swego życia moralnego, swoje ideały, ale na dążeniu do stworzenia takich instytucji politycznych, w których potrzeby moralne narodu znajdują zaspokojenie. Tą zasadą kieruje się dziś w swem postępowaniu naród polski i takiej zdrowej polityki domaga się on od państw, do których losy dziejowe wcieliły. Część szósta Przełom dziejowy w kwestii polskiej Nowa rola międzynarodowa kwestii polskiej Półwiekowy blisko okres dzielący nas od upadku powstania 1863 64 roku okres, w którym dość powszechnie panowało przekonanie, że kwestia polska Raz na zawsze została zamknięta. Jest właściwie dobą doniosłego przełomu dziejowego w tej kwestii. W ciągu tych kilkudziesiątków lat zaszły z jednej strony głębokie przekształcenia w budowie wewnętrznej i charakterze politycznym narodu polskiego. Z drugiej zaś zmieniło się gruntownie położenie międzynarodowe w Europie, na skutek czego kwestia polska zjawiła się dziś w nowej roli, Zasadniczo różnej od tej, jaką odgrywała w pierwszej połowie XIX stulecia. Upadek ostatniego powstania i jego charakter jako zbrojnej demonstracji, wynikłej z nieuzasadnionych rachub na wdanie się obcych mocarstw, był bankructwem programu odbudowania państwa polskiego i tej roli międzynarodowej, jaką kwestia polska odgrywała od rozbiorów. Tak pojęty został ten fakt przez samych Polaków i przez opinie innych narodów. Nastąpiła likwidacja kwestii polskiej, która dla Polaków była sprawą odzyskania niezawisłego bytu politycznego, a dla obcych sprawą osłabienia potęgi rosyjskiej i zbudowania tamy pomiędzy nią a Europą. Od tego czasu nastąpiły dwa fakty epokowego znaczenia w dziejach Europy i całego świata. Zwycięstwo Prus nad Francją, i towarzyszące mu odbudowanie Cesarstwa Niemieckiego dało pierwsze miejsce w Europie Niemcom, które rosnąc szybko w potęgę zaczęły coraz bardziej zagrażać interesom innych narodów, ambicjami swemi sięgając do roli większej niż ta, jaką odgrywało średniowieczne Cesarstwo. Z drugiej strony świeża klęska Rosji w wojnie z Japonią oraz kryzys wewnętrzny w państwie carów wykazały, że potęga, przed którą przez długi czas drżała cała Europa, była zbudowana na słabszych o wiele niż się zdawało podstawach. Rosja okazała się słabszą niżby to leżało w interesie równowagi europejskiej wobec wzrostu potęgi Niemiec, a położenie jej na wschodnioazjatyckim froncie w warunkach wytworzonych przez ostatnią wojnę grozi sprowadzeniem jej w Europie do zupełnie biernej roli. Dziś w interesie państw zachodniej Europy leży nie osłabienie Rosji, ale jej wzmocnienie i uczynienie jej zdolną do przeciwstawienia się Niemcom. W przeciwnym bowiem razie musi ona stać się powolnym narzędziem polityki berlińskiej, sferą niemieckiego wpływu i przedmiotem stopniowego niemieckiego podboju. W tak wytworzonym położeniu międzynarodowym dla społeczeństwa polskiego jest jasnym, że jeżeli mu grozi w dalszej przyszłości zatrata bytu narodowego, to nie od Rosji, ale od Niemiec. Panowanie rosyjskie już wykazało, co jest zdolne uczynić przy użyciu największego ucisku i najdalej idących środków rusyfikacyjnych. Środki te nie zdołały nawet w słabej mierze zmniejszyć odrębności i samodzielności narodowej Polaków, nie wcieliły nawet częściowo żywiołu polskiego w organizm rosyjski, a jeżeli wyrządziły społeczeństwu polskiemu olbrzymie szkody, to jedynie przez powstrzymanie postępu kulturalnego, przez niszczenie zasobów polskiej pracy wiekowej, przez rozprzężenie węzłów organizacji społecznej i wynikające stąd zdziczenie moralne całych warstw ludności. Rosja już nigdy, a przynajmniej w możliwej do przewidzenia przyszłości, nie będzie zdolna do zdobycia się na system polityki antypolskiej, tak konsekwentny i tak zabójczy w swym działaniu. Za wiele ma ona i mieć będzie trudności i niebezpieczeństw, zarówno na zewnątrz, jak na wewnątrz państwa. Zbyt osłabione zostały więzy organizacji państwowej, ażeby system podobny przy największych chęciach ze strony żywiołów rządzących był możliwy. Natomiast Niemcy przy środkach, jakie im daje w ręce dzisiejsza potęga państwowa, nie przestają być dla polskości groźnymi. A ciągłe przez rząd pruski zaostrzanie sposobów walki przeciw naszemu narodowi czyni... Niebezpieczeństwo z tej strony coraz większe. Z niebezpieczeństwem tem musimy się liczyć tem bardziej ze względu na postępującą ciągle zależność od Niemiec dwóch pozostałych państw, do których ziemie polskie należą. Skutkiem tej zależności Niemcy już dziś wywierają silny wpływ na losy całego narodu polskiego. Niebezpieczeństwa tego nie należy rozumieć tak, żeby Niemcy były zdolne zniszczyć odrębność plemienną Polaków. W tym względzie doświadczenie wykazuje ich bezsilność. Zamachy z ich strony skierowane są przede wszystkim ku temu, żeby zdezorganizować i zniszczyć te pierwiastki naszego życia, dzięki którym, pomimo utraty odrębnego bytu politycznego, Pozostajemy narodem politycznym, żyjącym własną tradycją, własną ideą narodową, narodem równorzędnym do innych wielkich narodów, posiadających własne państwo. Niemcy dążą do odebrania nam tych środków kulturalnych i ekonomicznych, które do utrzymania samodzielności narodowej i życia na własną wysoką stopę kulturalną są niezbędne. Do proletaryzacji narodu polskiego, że użyjemy terminu, jakim się posługują w określaniu tej polityki rodacy nasi w zaborze pruskim. Ta polityka prowadzi do zniszczenia naszego bytu narodowego. W ścisłym tego słowa znaczeniu grozi sprowadzeniem nas do roli szczepu pozbawionego własnej organizacji życia w dziedzinie wyższych potrzeb umysłowych i moralnych. Świadomość niebezpieczeństwa niemieckiego utrwaliła się dziś w całej Polsce i cały naród polski uważa dziś Niemcy za głównego swego wroga, rozumiejąc, że wszystko, co się gdziekolwiek czyni dla wzmocnienia i obrony polskości, jest w ostatniej instancji walką z Niemcami. Stosunek Polski do Niemiec jest też źródłem zainteresowania jakie sprawa Polska zaczyna na nowo budzić w Europie. Groźna w swym wzroście potęga Niemiec i południowo-wschodni kierunek niemieckiej ekspansji wskazały rolą Polski jako głównej tamy tego zwycięskiego pochodu. Ta rola dzisiejszego narodu naszego sprawić musi, że kwestia Polska w bliskiej przyszłości stanie się jedną z ważniejszych kwestii europejskich. Polska doby obecnej Wraca do tej roli dziejowej, jaką odegrało państwo Piastów. Powstało ono i wzrosło w walce z Zalewem Zachodnim, niemieckim, w walce z Cesarstwem, a następnie z Zakonem Krzyżackim. Osłabienie i redukcja roli Cesarstwa w Europie oraz stanowcze zwycięstwo Polski nad Zakonem pozwoliły jej odwrócić uwagę od Zachodu i skierować wszystkie siły państwa Jagiellonów na wschód gdzie zostało ono wciągnięte w walkę z Tatarami, Turkami i Moskwą. Wtedy rola dziejowa narodu polskiego pojęta została jako rola obrońców Europy przed wschodem. I w tej roli pozostał on aż do drugiej połowy XIX stulecia. Powstania polskie były pojmowane przez opinie narodów europejskich nie tylko jako walka o byt państwowy narodu, który nie utracił do niego prawa, ale także jako obrona Europy z jej nowoczesnymi instytucjami politycznymi przed wielkim mocarstwem wschodnim, biorącym na siebie rolę stróża reakcji europejskiej.